Witam bardzo serdecznie. Gośćmi dzisiejszej audycji są ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniwicach Szczęść Boże. Szczęść Boże, alleluja. Pani Ewa i pani Joanna ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, ze Wspólnoty Działającej przy parafii św. Stanisława w Skierniwicach Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy kochać mądrze. Między innymi o tym, proszę księdza, co to znaczy. Ładnie o tym mówi ksiądz Marek Dziewiecki. Co to znaczy kochać mądrze? To znaczy kochać tak, że ten człowiek w tej mojej miłości chce być lepszy. Często mówi się, że jeżeli ktoś mnie kocha, to akceptuje mnie. To jest początek. To jest początek, można nazwać, nazwać, nazwać nawet to uczucie pewnego rodzaju tolerancją, humanizmem. Natomiast kochać to, to wymagać od drugiej osoby. Czyli jeżeli mam dojrzewała. wady i ta druga osoba dostrzega moje wady, to ja się nie obrażam, jak ona o nich mówi, tylko staram się zmienić, tak? Raz, a dwa, że działamy na siebie jak lustra, że możemy się zmieniać, możemy być lepsi. Ja mogę zamanifestować tej drugiej osoby zobacz, to poprawiłem, to poprawiłem. Nie w tym sensie, że ona czekała na to. Ale że z miłości dla niej chce to zrobić. Tak samo i ona wobec mnie chce ciągle, żeby ta miłość rozwijała się. I wtedy co się dokonuje? To mądre kochanie polega na tym, że ja dojrzewam, że jestem coraz pełniej człowiekiem. A czy ja mogę niedojrzały wejść w sakrament małżeństwa Bardzo i dojrzeć często, w tym sakramencie? Bardzo często to się zdarza. Bóg nigdy nie cofa z tej szansy. On zawsze ją daje. Zresztą nawet w Ewangelii sam powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. Kwestia wejścia na tę drogę i podążania nią. Podążania nią. Niestety często wygoda, stereotypy, a ostatecznie ucieczka. A egoizm? O, i lenistwo, no nie? To już Też. byśmy mogli wszystkie grzechy główne tutaj wrzucić, które nas skutecznie blokują. I człowiek takim maraśmie siedzi. Co jest ciekawe, nie ma spokoju w sercu, bo dopiero miłość potrafi Uspokoić serce, dać ład w sercu. Ale czy sakrament małżeństwa to zawsze, sakrament małżeństwa zawsze równa się miłość? Możemy postawić zawsze znak równości? To jest niewątpliwie jedna z najlepszych dróg powstania miłości, którą daje sam Jezus Chrystus. Sakrament miłości jest najlepszą drogą wyrazu ludzkiej miłości. Sakrament małżeństwa. Natomiast na ile wejdziemy na tą drogę? Dlaczego pytam? Bo jeżeli by tak było, to nie byłoby chyba problemów w małżeństwie. Ja przełożę to na seminarium, na kapłaństwo. Dobrze, tak będzie też mi lepiej, bo w małżeństwie trudno. Raczej póki co tylko z małżeństwami się spotykam. Można w seminarium sobie Przeleżeć ten czas. I potem, kiedy przychodzą święcenia kapłańskie, w jakim sensie ukraść ten sakrament, który mi się nie należy bo nie dokonałem pewnej pracy. I tak samo jest, myślę, że w każdym innym rzeczywistości, zwłaszcza w tych sakramentach posługi. Jeżeli nie podejmuje tej drogi, nie chcę się zmieniać, nie chcę właśnie wymagać od siebie w tym dawaniu siebie, no to wtedy jest marazm, jest po prostu tragedia wtedy. Pani Ewa, Pani Joanno, co jest najtrudniejsze w małżeństwie? Dla mnie najtrudniejsze było y, przyjęcie mojego męża takim, jakim on jest, z jego wadami, które widziałam, z tym, że nie odnosił się do mnie tak, jak ja bym chciała, to, to było najtrudniejsze. No ja myślę, że u mnie było podobnie. Ja chyba tak egoistycznie patrzyłam na swoje małżeństwo. Dla mnie trudne było chyba przyjęcie pewnych wad mojego męża, niestety. Pewne problemy, które się pojawiły w naszym małżeństwie, spowodowały, że no było mi bardzo trudno pogodzić się z nimi. Czy w małżeństwie jedna osoba musi podporządkować się drugiej osobie? To nie można mówić o podporządkowaniu. To powinno, ja to tak teraz widzę, taki wspólny taniec powinno iść w tym kierunku. Tyle, że jeszcze chciałam nawiązać do pani poprzedniego pytania, że jeśli chodzi o trudności, to ja po prostu nie miałam wiedzy, Czym jest sakrament małżeństwa? Czym jest małżeństwo? No ale to, to normalne Czyli... chyba, prawda, proszę księdza? Katecheza w szkole średniej, podstawowej, hmm. kurs przedprzygotowawczy. To tak, ale to jest teoria, a praktyka... Ale właśnie, no, ale jest jakiś, poza tym mamy praktykę w naszych rodzicach. Hmm. Nie, no właśnie nie wyniosłam o... z domu, nie wiedziałam czym jest miłość, co to znaczy kochać. Nie miałam takiego doświadczenia. Yy, nigdzie nie trafiłam na, nie wiem, na jakieś konferencje. W ogóle się tym nie interesowałam, bo myślałam, że małżeństwo to się będzie działo samo. Bez mojego wysiłku, bez mojej wiedzy okazuje się, że wiedza jest bardzo potrzebna, jak okazywać miłość, czym jest miłość, jak się komunikować z drugą osobą. I tutaj ja zrobię małą wrzutkę. A propos właśnie tego, proszę zobaczyć, że tak jest kurs na prawo jazdy. Jest kurs na wszystkie jakieś przeszkolenia. Do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego niepotrzebny jest żaden kurs. Wystarczy, że mają dowody osobiste, mają pełnoletność, mają świadków. Kościół co robi? Przygotowuje przygotowuje, wychowuje. Z jakim efektem to jest, to jest różnie ale jednak podejmuje ten trud. Jeżeli ktoś zacznie wspólnie tańczyć z tym przygotowaniem, coś więcej wyniesie. A tak, to ja wnoszę swój obraz, swoje przekonania, tak jak tej pani Asia ładnie powiedziała, że miała swój obraz i kiedy ten obraz przestał się, że tak powiem, spełniać, no to co? No to w takim razie coś trzeba z tym zrobić. A mnie jeszcze jedna rzecz stanowiła w wypowiedzi pani Ewy. My chyba generalnie nie potrafimy okazywać swoich uczuć, a przynajmniej wstydzimy się albo boimy, że jeżeli się otworzymy, to zostaniemy zranieni. No, ja nie potrafiłam, po prostu nawet nie wiedziałam, że można okazywać uczucia. Tak byłam wychowana. Ja rozumiem. Ja rozumiem I, i właśnie mówię o tym, że większość z nas tego nie robi. Ksiądz się pewnie ze mną nie zgodzi. To jest prawda, że się uczymy, tylko moim zdaniem też to jest takie zupełnie naturalne. My potrzebujemy. Jesteśmy no, chociażby ssaki. No, nie? Czyli no tak, to my musimy, potrzebujemy. Tak, musimy okazywać. No. no tak, Ale potrzebujemy tego drugiego człowieka, żeby go possać, tak jak Miszka, Trochę tam go po, po, poszczypać, no nie, po, po, poskubać. Więc na pewno jest potrzebne. Natomiast rzeczywiście tutaj pani dotyka bardzo ważnej rzeczy. Ja myślę, że można by było to głębiej spojrzeć. W ogóle cały dział związany z przeżywaniem erotyzmu, płci swojej, to jest u nas jakiś ciągle jeszcze temat tabu. Albo przedmiot zabawy, co proponuje tak zwany Duch Świata, co zupełnie jest wynaturzeniem i zaprzeczeniem tego, albo jakieś takie, no nie wiem, czy to dobre słowo, nie znam się aż tak mocno, purytańskie, zachowanie, że no o tym się nie mówi. Każdy jest tutaj, że tak powiem, rzucony na głęboką wodę, no może uda udać się to popływasz. Pani Anna, co Pani dało wstąpienie do wspólnoty Sechar? Ja byłam w takim, można powiedzieć, dołku w tym momencie, kiedy ta wspólnota u nas powstała, ponieważ rzeczywiście moje małżeństwo przechodziło poważny kryzys. No, czułam się totalnie bezsilna, bezradna. Nie wiedziałam zupełnie, co mam zrobić, jak działać, w jaki sposób to małżeństwo ratować. To właśnie była taka deska ratunku. Ja myślę, że czuję to cały czas, że to było też takie działanie z góry, że Pan Bóg tutaj zesłał tę wspólnotę między innymi dla mnie, bo czuję, że tam jest moje miejsce. To jest taka właśnie grupa. Po pierwsze, czuję się tam bardzo bezpiecznie. Tam są naprawdę osoby, które uważam, że są... No niemal żebym powiedziała, że święte osoby dobre, bo to jest po prostu dla mnie niesamowita, niesamowita ofiara, to, żeby mając często bardzo trudne sytuacje, kiedy ten współmałżonek odszedł, ma może drugą już rodzinę założoną, w ogóle nie szuka kontaktu z nami, a ta osoba, która jest we Wspólnocie, chce nadal trwać i chce być wierna i dochować tej wierności, mimo tego, że zupełnie została gdzieś tam odtrącona. Więc dla mnie to jest taka grupa, gdzie po pierwsze otrzymuję wsparcie, takie umocnienie, mnóstwo przyjaciół, przyjaźni tutaj się nawiązało. No i właśnie to umocnienie w tym, że no nie jestem sama w takiej postawie, prawda, gdzie chcę, że chcę tutaj dochować tej wierności Panu Bogu przede wszystkim i również przez to mojemu małżonkowi, nawet jeśli jest to bardzo trudne. A trudno było podjąć decyzję, żeby przystąpić do takiej wspólnoty? Nie, to zupełnie nie było jakimś tam problemem dla mnie, chociaż pamiętam, że na pierwsze spotkanie przyszłam, a potem jakiś taki miałam trochę moment zawahania, ale jednak stwierdziłam, że to jest... To jest to miejsce dla mnie i, i teraz jestem tutaj w zasadzie od początku, cały czas i, i nie chciałabym zupełnie zrezygnować z tego. Czyli jak dobrze rozumiem, w grupie łatwiej, tak? Zdecydowanie. Tym bardziej, że świat no, właśnie pokazuje zupełnie inne drogi. Nawet najbliższe osoby z rodziny czy z miejsca, gdzie pracuję, no mają inne podejście zupełnie do tego, prawda? Weź rozwód, po co ci to wszystko, zostaw. A ja chciałabym tutaj, zależy mi na tym, żeby to wszystko było zgodne z wolą Bożą. No właśnie magiczne słowo rozwód. Czy on rozwiązuje tak naprawdę wszystkie problemy? Problemy, proszę państwa? No, ono nie rozwiązuje problemów ani małżeństwa przede wszystkim. To, co u nas bardzo mocno wypowiadamy w naszej wspólnocie, że nawet po rozwodzie sakrament małżeństwa trwa nadal. Wydawać by się komuś mogło, że rzeczywiście problemy się rozwiążą, ale one się nie rozwiązują, bo są problemy z dziećmi, yy, z wzajem, gdzieś tam poczucie krzywdy jednak jest jakieś. I... Do problemów, <śmiech> które już są, dochodzi kolejny problem tak. pod tytułem rozwód. A proszę księdza, czy osoba wierząca powinna zgodzić się na rozwód? Jesteśmy świeżo już po nowej adhortacji papieża Franciszka. Kwestia rozeznania kwestia rozeznania, bo wiadomo, że wtedy, kiedy ktoś po prostu odchodzi i porzuca osobę, to jest tak... Każdy przypadek jest bardziej indywidualny. Natomiast uważam, i to już mogę powiedzieć też jako ksiądz, że nie wolno łatwo oddać swojego małżeństwa tego związku. To jest pierwsza sprawa. Być może zapytać Kościół o to, czy zostało ono ważnie zawarte. To jest też ta droga. Natomiast ważne jest, żeby w moim myśleniu nie mieć takiej, takiej furtki ucieczki, bo rozwód jest rodzajem ucieczki, jest szukaniem czegoś nowego i nie zawsze znajdujemy, a często jest tak, że odtwarzamy podobny schemat, tylko, że trochę w czasie go oddalamy. I u nas właśnie są takie świadectwa osób, które nie zgadzają się na rozwód. No i też to tak, no raczej mocno wybrzmiewa i na konferencjach, na rekolekcjach, że nawet osoba, która jest skrzywdzona, albo wydaje się, że jest skrzywdzona, nie powinna godzić się na rozwód. Także my nie godzimy się na rozwód, nie pomagamy roz w rozwodach, nie wspieramy osób, które chcą yy, no, tą drogą pójść. I to tak, myślę, mocno wybrzmiewa w naszej I to wspólnocie. też nie jest modne na dzisiejszy czas. Naprawdę? Tak, to nie jest modne, że, że no mówić, mówić komuś, że słuchaj, no ten mąż czy ta żona jest niewierna i tak dalej, czy on jest niewierny, na tym masz trwać. No, no tak, no zawsze, zawsze zawsze, pytamy, dobrze, a on? Nie można miłości, bo że zaczęliśmy o mądrzej miłości. Mądrej miłości to nie jest sprawiedliwość coś za coś. Jest coś za nic. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, Pani Joanno, Pani jeszcze chce coś dodać ze swojego świadectwa? Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, którą jakby dała mi wspólnota Sychar. Dzięki niej jakby uzyskałam taką świadomość, pewność tego, że mam prawo się bronić w sytuacji trudnej momencie, kiedy moje małżeństwo, ponieważ u mnie dochodziło do przemocy psychicznej, były problemy takie, że związane z nieodpowiedzialnością mojego męża, zaciąganiem długów, bardzo długo nie wiedziałam, co z tym zrobić, co, jak mam się zachować, no zupełnie nie, nie miałam pomysłu na to, co z tym zrobić. To też zresztą była jakaś taka moja ogólna tendencja funkcjonowania w małżeństwie, taka ucieczkowa. Natomiast tutaj we wspólnocie dowiedziałam się, że mam prawo bronić się po prostu, mam prawo przedsięwziąć jakieś kroki takie, które pozwolą mi jakby tutaj zapobiegać pewnym rzeczom, bo to jest tak, że jeżeli ja zgadzam się, pozwalam mężowi na popełnianie grzechu tak naprawdę, no bo to, co on robił, było też grzechem i, i złem, krzywdą, krzywdził yy, dzieci, krzywdził mnie, więc jeżeli ja się na to zgadzałam, to tak naprawdę dawałam mu przyzwolenie na to. I jakby współuczestniczyłam w tym jego grzechu i w tym krzywdzeniu. I sama sobie to też uświadomiłam, dlatego to było też dla mnie ważne, że miałam takie otrzymam taką pewność też w tym, co mówili księża inni, że mam prawo tutaj podjąć jakieś kroki takie, które pomogą mi jakby postawić granicę, że mąż dalej nie będzie mnie krzywdził, tak? I o tym właśnie jest mówione, że możemy, mamy prawo się bronić wyłącznie do separacji, tak? no Ten rozwód nie jest tutaj korzystny, natomiast separacja jest po prostu możliwa, Kościół ją dopuszcza. To nie jest tak, że Pan Bóg chce tego, żebyśmy my, nie wiem, tutaj trwali w jakimś cierpieniu, byli właśnie takimi ofiarami. On chce naszej przemiany, naszego życia i, i czasami myślę, że właśnie podjęcie takich kroków nawet wydawałoby się, że drastycznych, bo one dla mnie nawet były, znaczy dla mnie były trudne, tak, bo ja podjęłam pewne kroki, również prawne, żeby się bronić. Natomiast wiem już teraz, bo do tej pory miałam z tym straszne problemy, poczucie winy, ale wiem, że nie robię nic złego, że tak naprawdę yy, to też się dzieje dla dobra mojego my. Bo tutaj takie bardzo mądre słowa dostałam od księdza Dziewieckiego, z którym korespondowałam przez jakiś czas. On powiedział mi, że osoba, która jest w głębokim kryzysie, czyli tutaj miał na myśli mojego męża, ona jeżeli krzywdzi innych, ona nie widzi tego, że krzywdzi drugą osobę. Zupełnie nie widzi cudzego cierpienia. I dopiero kiedy sama zaczyna cierpieć, w momencie kiedy jej zaczyna się coś dziać, jest wtedy szansa na to, że ona zawróci z tej drogi. Coś zacznie ze swoim życiem robić. No i ja mam nadzieję, że i w moim małżeństwie tak się Stanie. Separacja to jest chyba, proszę księdza, taki czas też, żeby przemyślać swoje życie. Tak, taki rodzaj kwarantalny. Zresztą... Taka furtka, o której ksiądz mówił, tak, że... Tak, tak. Mhm. Jest Ale to możliwość... tutaj właśnie bardzo dobry przykład dała pani Asia w tym swoim świadectwie. Kiedy mówiła o obronie, to najpierw powiedziała o obronie swoich dzieci, a dopiero potem siebie. To jest właśnie ta cała, że tak powiem, trudność w tym wszystkim, że często my stawiamy siebie na końcu. I no, no, chronologia jest jednak taka, że najpierw są małżonkowie... Potem są dzieci, więc najpierw ja mam siebie bronić. To ta logika samolotu, gdzie jak coś się dzieje, najpierw maskę sobie zakładam, a potem dopiero innym. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I ta wspólnota przede wszystkim wzmacnia małżonka pokazuje, jesteś wartością. Wartością dla męża, dla dzieci. I dopiero z tej pozycji zacznij działać. A nie z takiej pozycji na kolanach, nic nie znaczy i tak dalej, i tak dalej, męczennicy. I nieraz taki chłop nawet jakby chciał mieć partnerkę. Ja teraz nie mówię o pani Asie absolutnie. Jeżeli chciałby mieć partnerkę, to często widzi kogoś na kolanach, więc siłą rzeczy... Nie tędy droga. Ale też nie chciałbym uprwalać stereotypów, że tylko mężczyźni prześladują. To nie jest prawda. Pani Ewo, powiedzmy jeszcze na koniec, yy, jakiej pomocy takie małżeństwo bądź osoba samotna y, może poszukać w waszej wspólnocie? To no, oprócz tego, że spotykamy się w ogniskach, że tutaj opiekunem duchowym jest kapłan, konkretnie w naszej wspólnocie y, ksiądz Grzegorz Gołąb. To jest bardzo ważne, że każda wspólnota ma tego opiekuna duchowego. To y, korzystamy z pomocy fachowców, specjalistów, psychologów, prawników, terapeutów i to takich, którzy... Nie pomagają w rozwodach, to jest dla nas bardzo ważne. Nie doradzają rozwodów, nie wspierają osób, które no, dążą do rozwodu. Czyli tu jest u nas to tak bardzo zarysowane mocno, żeby nie pomagać w rozwodach, żeby pokazywać inną drogę, że można inaczej. Pomagają, tak? żeby dobro się działo, a nie próbują trudną sytuację łatać następnym złem. Powiedziała pani w poprzedniej audycji, że spotykacie się dwa razy w miesiącu. Spotkania z tymi specjalistami też odbywają się dwa razy w miesiącu? To znaczy nie. To są tacy specjaliści, co do których wiemy, że możemy się zwrócić i czujemy się bezpiecznie z nimi. Czyli oni po prostu są. Tak, oni są i możemy się do nich zwrócić w miarę potrzeby. I też e, zdarza się, bo chyba dwa razy było tak w naszej wspólnocie, że są zapraszani na przykład na ogólne spotkanie raz, jest ogłaszane wcześniej, że będzie ktoś taki i wtedy on służy swoim doświadczeniem, swoją fachowością, swoim profesjonalizmem. Przypomnijmy, że macie też swoją stronę internetową, tam można tak. znaleźć wszelkie potrzebne informacje i przypomnijmy kiedy i gdzie się spotykacie. Spotykamy się w pierwszy czwartek miesiąca. Spotykamy się przy Kościele Świętego Stanisława po modlitwie za rodziny Skierniewicach. w Skierniewicach i w trzeci poniedziałek miesiąca również w Skierniewicach w siedzibie Civitas Krystiana, również po mszy świętej, która rozpoczyna się o godzinie 18. A ja bardzo dziękuję. Przypomnę, że gość mi audycji był dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii Świętego Stanisława w Skierniewicach. Dziękuję. I panie pani Ewa i pani Joanna ze wspólnoty trudnych małżeństw w Sychar. Wspólnota działa również przy parafii Świętego Stanisława w Skierniewicach. Dziękuję panią pięknie. Dziękuję.